Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. To już oficjalna Iga Świątek podała nazwisko nowego trenera. Reforma Państwowej Inspekcji Pracy prezydent Nawrocki zdecydował. Świąteczne zakupy pełne pułapek w aktualnościach podpowiedź na co uważać. Iga Świątek ma nowego trenera. Nasza najlepsza tenisistka potwierdza, że rozpoczęła współpracę z Hiszpanem Francisco Rojciem. To wieloletni asystent głównego szkoleniowca Rafaela Nadala. Redaktor tenis klub Adam Romer mówił w Polskim Radiu 24, że nowy szkoleniowiec powinien pasować do szlabu Świątek.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 Jest podpis prezydenta pod ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy. Karol Nawrocki skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Ustawa nadaje Inspekcji Uprawnienia do zmiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Co ważne, ta ustawa jest kluczowym kamieniem milowym dla odblokowania około 11-13 miliardów złotych z KPO. Tematem zajmuje się nasza reporterka Sylwia Białek, z którą się teraz łączymy. Jak Dzień prezydent dobry. argumentuje swoją decyzję? W nagraniu opublikowanym na stronie Kancelarii prezydenta.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 Są nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii ustalił, że jutro za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 19 groszy. Litr benzyny 98 ma kosztować 6,80 a oleju napędowego 7,64. To oznacza, że będzie taniej niż dziś. Za litr 95 zapłacą, kierowcy zapłacą o 4 grosza mniej. Podróżowanie pociągami PKP Intercity będzie wygodniejsze. Spółka odebrała sześć wagonów kombo zmodernizowanych przez poznańskie zakłady Cegielskiego. Do wakacji pięćdziesiąt takich wagonów trafi do przewoźnika. Minister infrastruktury Dariusz Krymczak zapewnia, że spełnią oczekiwania każdego pasażera. Mamy przygotowane miejsca dla rowerzystów, na ich rowery, mamy przygotowane miejsca dla rodzin z dziećmi, specjalne przedziały w taki sposób skonstruowane i wyposażone, aby mogły wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych rodzin, które podróżują z małymi dziećmi. Także mamy zamontowane przewijaki w przedziałach, ale to są także specjalne przedziały dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Modernizacja 50 wagonów będzie kosztować ponad 350 milionów złotych. Inwestycja jest możliwa dzięki unijnym pieniądzom z KPO. To są aktualności jedynki. Przedświąteczne zakupowe szaleństwo to idealna okazja dla oszustów. Policja apeluje, żeby kierować się zdrowym rozsądkiem i nie zabierać większej ilości gotówki niż faktycznie jest nam potrzebna. Rzecznik konsumentów w koszalinie Arkadiusz Jans radzi też, żeby świąteczne zakupy przemyśleć i zaplanować. Dodaje, że należy również zwracać uwagę na zasady oferowanych przez sklepy promocji i rabatów.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 W razie wątpliwości warto zasięgnąć Rady Rzeczników Konsumentów. Taka porada jest bezpłatna. Rzecznicy konsumentów działają w każdym powiecie i w każdym mieście na prawach powiatu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Chmury i przelotny deszcz dziś tylko na południu kraju, w górach śnieg. Poza tym sporo słońca, na najcieplej w tej chwili jest w Zamościu 13 stopni, najchłodniej w Zakopanem tylko jeden. Na pozostałym obszarze kraju termometry pokazują przeważnie 10-11 stopni. Ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali.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 w Warszawie 205, przybyło 6. W Kępie Polskiej 253 przybyło 12, we Włocławku 184 przybyło 17, w Toruniu 192 ubyło 21, w Tczewie 371 przybyło 11, na Sanie w Przemyślu 102 przybyło 5, na Narwi w Ostrołęce 117 ubyło 2, na Bugu we Włodawie 145 ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej lokalnie wysokiej i wynosił w Raciborzu Miedonii 244 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 28. U Ujściany Sykłockiej 292 przybyło 10, w Malczycach 307 przybyło 74, w Połęsku 144 przybyło 13. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 174 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 229 w ciągu ostatniej doby bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. JEDYNKA Polskie Radio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 Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Fades from a supernatural place Mr. Electric Blue I believe in you Tylko szczerze Prawie 14 minut po godzinie 13. To jest tylko, szczerze, na antenie 1. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Dziś wielkimi, naprawdę wielkimi, dużymi krokami zbliżamy się w stronę, zmierzamy w stronę świąt i dziś temat jak najbardziej świąteczny. Nie będziemy pytać o przewagi mazurków nad babkami wielkanocnymi czy też piaskowymi, albo odwrotnie o przewagi babki nad mazurkiem. Nie będziemy również pytać o to, który majonez jest lepszy, no bo wiemy, że ten spór dotyczący dwóch konkretnych majonezów Trwa już od wielu, wielu lat Ale dziś zapytamy o coś innego, co chyba się bardzo mocno ze świętami jednak kojarzy Przynajmniej mnie bardzo mocno się akurat ten temat ze świętami i ze spotkaniem rodzinnym kojarzy od wielu, wielu lat To znaczy zapytamy Państwa o to, czy tak naprawdę potrafimy dobrze rozmawiać z najbliższymi przy świątecznym stole Kwestia niby oczywista ale 22 645, 22, 66. i myślę sobie, że do tego tematu warto dorzucić jeszcze jedno ważne pytanie. Pytanie o nasze ulubione pytania, które muszą paść przy świątecznym stole. Jakie to są pytania? E czego zazwyczaj najbardziej unikaliśmy, albo inaczej, którego pytania od cioci, babci, wujka e, najbardziej e, nie chcieliśmy usłyszeć. 22 645, 22 66, czekam na Państwa telefony, czekam na Państwa niekoniecznie tylko świąteczne komentarze, a na dobry początek oczywiście te głosy, które zebraliśmy podczas ulicznej sądy. Pewnie są konflikty, kłócimy się, rozmawiamy i na poważnie, i, i w złości, i w gniewie, i rozstajemy się czasami w gniewie. No tak to bywa. Ale czy umiemy ze sobą rozmawiać, czy raczej nie umiemy jako Polacy przy rodzinnym, świątecznym stole w pana ocenie? Dla świętego spokoju wolimy przemilczeć, czyli pewnie nie umiemy. Czy ja takich nie mam problemów. Przy rodzinnym stole mam okazję się przekrzykiwać, kto ma rację. <głos> Ale naprawdę wszędzie, zawsze? W zależności, czy ktoś ma konflikt, bądź ktoś tego, konflik tego konfliktu nie ma, bo z mąż, z żoną no jakoś się mogą dogadać po wielu latach, ale już synowa, z teściową raczej w ogóle. No jak uniknąć, da się w ogóle uniknąć, czy nie? W ogóle jeść, pić i jeść przy stole. Buzia jak zatkana, to nie ma co powiedzieć. Albo jajko w majonezie albo temat polityki. Czyli trudno po prostu jest, trudno tak? Trudno jest. Bardzo trudno jest. A jest jakaś szansa, by z tego wybrnąć, tych no, kłopotliwych sfer? Tak, wystarczy zainteresować się, jak mija zwykłe, spokojne, szare życie innej osoby, typu jak w pracy, ewentualnie Coś innego, tylko też nie męczyć młodzieży o szkołę, bo to też jest bardzo frustrujące. Takie minimum empatii po prostu. Tak, po prostu więcej empatii. No wiadomo, jak siądziemy przy stole, każdy ma swoje zdanie na, na różne tematy, na życie, na politykę, na świat. A jak sobie radzić z ewentualnymi sporami? Ma Pani jakąś metodę unikać ich po prostu, nie rozmawiać na kontrowersyjne tematy, skupiać się na przysłowiowej pogodzie, czy jednak może zaryzykować? Rozmawiać, czemu nie rozmawiać? Rozmawiać jak najbardziej, ale z szacunkiem do siebie. Myślę, że to wszystko zależy e, w której rodzinie, <głos> bo u mnie na przykład w mojej rodzinie ciężkich tematów w ogóle się nie porusza. Nie rozmawia się w ogóle o polityce, ale znam rodziny, gdzie są duże emocje. No nie wiem, u mnie akurat w rodzinie nie ma jakichś takich skomplikowanych relacji rodzinnych albo jakichś takich, żeby przy rodzinnym stole takich rzeczy nie ma. No to jak to jest przy tym świątecznym stole? Z emocjami czy, czy bez emocji? Z negatywnymi emocjami, czy może z pozytywnymi emocjami? No i czy rzeczywiście padają takie nieśmiertelne pytania, które zawsze przy rodzinnym spotkaniu paść muszą? 22.645, 22.66 czeka z nami, jest z nami gość oczywiście, ale to bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, ponieważ najpierw słuchacze i słuchaczki. Pan Roman jako pierwszy, dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że to jest różnie, tak jak tutaj mówiono. Wszystko zależy od ludzi, ale uważam, że bardzo ważne jest, żebyśmy nie popadali w polityczną poprawność i nie zamilczywali różnych e, niewygodnych spraw. Aha. No bo rozumiem, że to e, też nie jest rozwiązanie. To oczywiście, to jest najgorsze rozwiązanie, udawanie, że coś, że coś mhm. nie istnieje. No, a tam wcześniej była mowa na przykład o pytaniu ko kobiet o to, czy mają dzieci. Myślę, że to bardzo ważne, żeby je pytać i żeby je motywować. Popatrzmy na demografię. Jak nie będziemy tego robić, no to niedługo nas nie będzie, nie? Mhm. Także y to też wiele zależy od tego, jacy to są ludzie i jak bardzo, y też wcześniej pani mówiła, y mają swoje poglądy. Większość ludzi nie ma swoich poglądów, tylko ma poglądy wtłoczone do głowy przez media i dobrze jest tych ludzi budzić i y, pokazywać im, że rzeczywistość jednak wygląda inaczej niż w TVP czy w TVN. Także rozmawiajmy, rozmawiajmy, y, nie bójmy się kontrowersji oczywiście nie należy się y, obrażać, nie należy być obrażalskim, należy tolerować to, że inni mają inne zdanie, ale dyskusja jest ważna. Dyskusja tak, pod warunkiem, że nie zabrniemy w tych emocjach za daleko. Panie Romanie, bardzo, bardzo dziękuję. To był pan Roman, pierwszy z naszych słuchaczy, tuż za nim pan Tomasz. Dzień dobry. Witam serdecznie. No ja chciałbym powiedzieć na początku tego, że jeżeli poruszmy, nie będziemy poruszać trzech tematów, sportu, polityki i zdrowia, to praktycznie nie mielibyśmy o czym rozmawiać. A <śmiech> Przepraszam, zostaje jak... pogoda. Zostaje pogoda, aczkolwiek też są dwie inne strony tej pogody, bo pogoda zawsze jest, prawda? Mm -hmm. Natomiast teraz podjąłem takie zdanie zmieniając, że jednak na temat Chociażby polityki powinno się y, rozmawiać, ale nie popadać również w paranoję, w jak kłótnie, bo każdy powinien wysłać swojej strony niekoniecznie uświadamiać, ale otwarte, bo to tak samo jak przed jakimikolwiek wyborami, wtedy jest większa mm -hmm. rozmowa, a teraz wszyscy będziemy cicho siedzieli przy stole nie, no, no tak to, to nie jest to myślę, nie jest nie tak, ma, nie ma, wyjście ma, rozmowa ma, nie ma, nie ma, rozmowa. ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie to nie Dobrze, to panie nie przepraszam, to ja inaczej Dzień. zapytam, a to potrafimy tak? rozmawiać czy bardziej przemawiać, ma, tak, inne aspekty. Rozmowa, a przemawianie. Mm -hmm. Czyli każdy obstaje przy swojej liberacji, przy swojej prawdzie i ciężko mu wytłumaczyć drugą stronę, a powinniśmy wziąć, być otwarci na drugą stronę, wysłać jej, wyciągnąć jakiekolwiek, nie wiem, wnioski, cokolwiek z tego wszystkiego też, a nie od razu się yy, obrażać, czy tak, jak już pan powiedział, teraz przemawiać komuś innego, za przeproszeniem do rozmowy. No tak, ale do takiej rozmowy to my musimy jeszcze słuchać. A, słuchać, tak. A z tak, tym słuchać, mamy nie? chyba czasami problem. No tak, no i to jest ciężkie teraz, że, no myślę, że większość z nas y, podpiera się mediami. Mhm. Bez jakichkolwiek reklam, kiedykolwiek też nie, bo media to, bo media No tam, i sobie siedzimy w takich Tak, tak. Myślimy jaką konkretnie są też, nie, i to jest najgorsze, nie, że zabija tu nasze, nasze ego, naszą osobowość, bo media tak, media tak, nie. No dobrze, panie Tomaszu, no, więc jak no. na razie słuchacze są... Nie wiem, czy to zaskoczenie, czy nie. Są zgodni co do tego, że rozmawiać trzeba, że nie ma tematów, które, które należy unikać. Kwestia tylko w tym, czy potrafimy dobrze na te tematy właśnie rozmawiać, słuchać, być może... Przyjąć nawet na chwilę cudzy punkt widzenia, żeby go skonfrontować ze swoim, no a nie siedzieć w takich po prostu zamkniętych bańkach, ogrodzy, odgrodzeni od jakichkolwiek innych argumentów. 22645 645, 22, 66, ale przy okazji oczywiście ja cały czas czekam i pytam o te, o te pytania, które zawsze muszą się przy świątecznym stole pojawić. No to teraz już nasz gość, pan profesor Dariusz Galesiński, psycholog, lingwista, Zakład Sztuk Audiowizualnych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Dzień dobry. No to panie profesorze, to w takim razie może to jest dobre pytanie na początek. Czy my potrafimy rozmawiać? Rozmawiać w sensie też słuchać? Potrafimy, bo robimy to na co dzień i wszyscy sobie świetnie radzimy rozmawiając. Problem zaczyna się w momencie, gdy poruszamy tematy, które właśnie budzą emocje, czy budzą spory, budzą kontrowersje. E, ja chyba nie zgadzam się z częścią przynajmniej państwa w sądzie, czy państwa dzwoniących, mm -hmm. że e, warto e, zawsze e, o wszystkim rozmawiać. E, lingwiści mówią o tak zwanych prawach komunikacyjnych, o tym, czy w ogóle warto rozmawiać, o czym warto rozmawiać i jak warto e, rozmawiać. I ja pewnie e, raczej sugerowałbym, to, żebyśmy się zawsze zastanawiali, czy na przykład o tych, nie wiem, e, przyszłych mężach młodszych członki naszych rodzin warto rozmawiać przy świątecznym, e, przy świątecznym stole, e, czy też e, o polityce, czy warto rozmawiać przy, e, przy świątecznym stole. E, r, raczej, e, a potem jak już koniecznie musimy, to zastanawiałbym się pewnie jak e, o tym mówić. Państwo wspominaliście na przykład o, o słuchaniu. Ja myślę, że słuchanie jest, jest trudne, szczególnie gdy ludzie się ze sobą nie zgadzają. I ja pewnie jako członek rodziny, którego również pyta się o różne rzeczy, sugerowałbym pewną wstrzemięźliwość właśnie dlatego, żeby było przyjemniej. I na końcu panowie, którzy dzwonili, wypowiadali się na temat tego, jak, na temat tego o czym mówić, jak mówić. Tylko mhm. pamiętajmy, że ludzie są różni i ludzie mają różne potrzeby. Część z nas chętnie wchodzi w debatę. Ja na przykład należę do osób, które lubią się no, w cudzysłowie, pokłócić przy stole, ale są ludzie, którzy nie lubią. I być może warto czasami się zastanowić, czy to, że ja mam potrzebę pokłócenia się i powinno być tym, co przeważa przy stole świątecznym. Czyli znów, czy myślimy w kategoriach ja, czy myślimy w kategoriach my? No właśnie, to jest, to, jest, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że jedną z trudnych rzeczy, które, które spotykamy, z, z którymi spotykamy się na co dzień, jest popatrzenie na świat cudzymi oczyma, prawda? A zatem popatrzenie oczyma kogoś, kto jest, ja jestem raczej głośny przy stole, ale są członkowie rodziny, którzy są cisi, ja nie do końca rozumiem to, co to znaczy być cichym przy stole, bo ja, jak mówię, ja lubię się pokłócić, ale czasami być może warto ugryźć się w język i to jest to prawo komunikacyjne. Teoretycznie ja mam prawo się wypowiedzieć, ale czy koniecznie muszę? No dobrze, to to jest być może też pytanie, które możemy zadać naszym słuchaczom i naszym słuchaczkom. Panie profesorze, proszę z nami pozostać 22 645 22 66. Pani Elżbieta, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jeśli można, to to mówiłam Pani przedmówczyni, mhm. kultura rozmów. Dzieci uczą się w przedszkolach, że każde dziecko może mieć inne zdanie. To samo jest w szkole. Są godziny wychowawcze i wychowawczyni rozmawia z młodzieżą, z dziećmi. Każdy może mieć inne zdanie. No dobrze, ale co zrobić I... z dorosłymi? A dorośli, proszę Państwa, że tak się wyrażę, trzeba zacząć od siebie. Państwo jako, e, jako redaktorzy mają do tego największe możliwości, bo jak się słucha wiadomości, to jest 10 sekund informacji i 40 sekund komentarza. A my nie chcemy komentarza, bo naprawdę my jesteśmy inteligentnym narodem. Po prostu więcej wiadomości, a wracając do świąt, to wszystko zależy od kultury danej rodziny, ale trzeba tego uczyć. Ja uważam, że wszyscy politycy i rodzinę po prostu, nie wiem, któraś z Państwa, chyba Rukowska bodajże, powiedziała, że przed obrodami Sejmu powinni zaśpiewać jedną piosenkę. Niech to będzie w kotek. I mi się to bardzo spodobało. Proszę Państwa, bo to jest... I to dobrze wpływa na emocje? Oczywiście. <śmiech> Może to jest Niech to metoda. No i blaszkotek to akurat nie moja propozycja, bo to wszystko. Ale znają. czemu nie? Znaczy to właśnie dobrze. Ale czemu nie? Niech to będzie. Naprawdę, Polacy nie są głupim narodem. Nie trzeba im tłaczać informacje potrafimy myśleć. Tylko dajmy nam szansę. No dobrze. Więcej informacji, mniej komentarza. Życzę zdrowych i spokojnych świąt. Bardzo dziękujemy, Pani Elżbio. oczywiście my też wysyłamy podobne życzenia w Pani stronę. No to jeszcze Pani Beata. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja chciałam zauważyć, że nie chodzi o to, o czym się rozmawia. Nie chodzi o temat, mhm. tylko chodzi o to, z kim się rozmawia. A często przy w stole z kim chodzi mi uh -huh. o osoby. Chodzi uh -huh. o to, że przy rodzinnym stole często mamy do czynienia z osobami, które są nam bliskie i mamy w sercu pewne zadry, pewne pretensje, które nie zostały wyjaśnione w rodzinach. Tak to działa i później nawet temat błachy powoduje, że dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań i tak dalej. A zauważmy, że na przykład ze znajomymi poruszamy te same tematy i nie ma kłótni. Możemy spokojnie rozmawiać nawet o polityce, nawet jeżeli jesteśmy po różnych stronach sceny politycznej e, i, i się nie kłócimy. A w rodzinie wystarczy, wystarczy tylko drobna iskierka, żeby się pokłócić. I Ja uważam, że to jest wina tego, że mamy mnóstwo w sobie niezałatwionych takich spraw pomiędzy sobą ale w rodzinie. Ale to pani Beato, i... to, to przepraszam, bo to jest akurat ciekawy wątek, który pani poruszyła, ale dlaczego jest tak, że ze znajomymi potrafimy to załatwić, czy też potrafimy to, nie wiem, wyjaśnić, e, wrócić do tematu i rzeczywiście go obgadać i, i sprawę zamknąć. E, a z rodziną nam to jakoś, rozumiem, nie zawsze wychodzi. Myślę, że w rodzinie to są tak bliskie relacje i tyle rzeczy się już po drodze wydarzyło. Mhm, że paradoksalnie jest trudniej? Zostały, tak, które nie zostały wyjaśnione po drodze i każdy ma w sobie jakieś ukryte pretensje, jakieś właśnie rany w sercu które powodują, że to że chwilę jest bardzo łatwo, żeby się pokłócić. O, może tak. Mm -hmm. No dobrze. Że to, że, że po prostu nosimy to w sobie. Wiele jest rzeczy niewyjaśnionych przy rodzinnym stole, niestety. I potem rozumiem, nieważne, czy rozmawiamy o polityce, czy o pogodzie, czy o sporcie, to i tak wcześniej, czy później wybuchnie. Dokładnie tak. Dokładnie to mam na myśli. Ze znajomymi to tak nie wygląda. Proszę zauważyć, rozmawiamy sobie o wszystkim i nie ma kłótni. Mm -hmm. bo, bo po to... prostu nie ma tych wzajemnych, yy, mam wrażenie, pretensji gdzieś tam ukrytych głęboko i niewyjaśnionych przez wiele, wiele lat. No, z drugiej strony jest też tak, że jeżeli nam ze znajomymi przestaje być po drodze, to po prostu przestają być naszymi znajomymi, z rodziną to już. No, przez... tak, z rodziną się tak tego nie załatwi. Oczywiście, mm -hmm. że tak, a jednak takie, takie bliskie relacje pomiędzy rodzeństwem, rodzicami są trudne i trzeba je po prostu pielęgnować od początku życia. a... Często tak się nie dzieje, i gdzieś tam to zostaje głęboko w nas. Pani Beato, bardzo, bardzo dziękuję za ten wątek. 22645-2266. Pan Bogusław, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał powiedzieć, czy odpowiedzieć tej pani ostatniej co mówiła, mhm. że z rodziną to zaraz się kłócimy, a z obcymi to potrafimy rozmawiać. Otóż, z rodziną, jeżeli. Jak po prostu ktoś coś powie nie, za, za dużo, to jedna ze stron zaraz atakuje, krzyczy, no i koniec. Nie ma, nie ma żadnej możliwości dojścia do porozumienia. Dobrze, a panie Bogusławie, które tematy y, najłatwiej najszybciej wywołują takie negatywne emocje i doprowadzają właśnie do tego wybuchu, do tego spięcia? Dobrze, Polityka? ale jeszcze powiem, dlaczego, mm -hmm. dlaczego z tymi ludźmi obcymi? Bo y, mogą być obcy ludzie, z którymi się znamy, czy w pracy, czy koło pracy, czy w miejscu zamieszkania, i no raczej nie ma, każdy jakoś tak rozmawiając to yy, chce po tej rozmowie yy, czy, czy, czy mieć możliwość rozmawiania jeszcze za dzień, za dwa i po prostu nie ma takiej kłótni jak jest w rodzinie. Teraz do tego yy, pytania zadanego przez yy, pana odnośnie rodziny. Mhm. Yy, pewne jakieś yy, właśnie problemy yy, narastają yy, z, yy, po prostu z wiekiem i yy, najgorsze jest to że nie można po prostu niektórym ludziom przetłumaczyć, Ja mówię ogólnie ludziom, no, członkom rodziny by powiedzieć wręcz prawdę, bo można sobie, ja sobie tak po prostu mam takich odnośnie jednego członka, szczególnie rodziny że jak coś potrzebował to do mnie to do mnie, do mnie, do mnie dzwonił, dzwonił, dzwonił, będę mówił w ten sposób nieładnie do mnie bo, bo nie chce może ktoś słuchać i, i może poznać mój głos. Mhm. E, a jeżeli w drugą stronę, no to, no to nie ma czegoś takiego. Ta osoba e, nie mogła... Ja musiałem dzwonić, bo on, nie ma, bo on pracuje, bo on pracuje. Mhm. Już powiedziałem troszeczkę on. Ale, yy, dobrze, to pani Bogusławie, ja to, to, to zatrzymajmy się, żeby rzeczywiście nie powiedzieć za dużo i nie podać zbyt wielu szczegółów. Bardzo panu dziękuję. 22645, 645, 22, 66. To wracamy do pana profesora. Panie profesorze, no, pewnego rodzaju paradoks. Łatwiej nam się rozmawia z obcymi, dobrze, z obcymi to może przesadziłem. Łatwiej nam się rozmawia ze znajomymi niż z rodziną, bo paradoksalnie z rodziną możemy sobie pozwolić na więcej i przy rodzinie czasami nie stosujemy pewnych hamulców, które stosujemy przy, przy znajomych? Chyba bym, chyba bym przestrzegał przed takimi prostymi, przez takimi prostymi opozycjami. Natomiast ja bym chciał powiedzieć coś takiego, że komunikujemy zawsze po coś, prawda? mówimy coś po coś i pewnie warto by się zastanowić, po co coś mówimy. Czy rzeczywiście mówimy po to, żeby dyskutować, czy po to, żeby kogoś Przekonać czy wręcz nakłonić? Czy też komunikujemy się po to, żeby komuś, mówiąc kolokwialnie, dowalić? E, prawda? Czy też może komunikujemy się. A my mamy tego świadomość to... tak naprawdę, gdy, gdy rozmawiamy, jaki jest cel tego, co robimy? Bo mam wrażenie, że chyba to. To, to jest nie bardzo zawsze. dobre pytanie. Mm -hmm. Ja myślę, że, że pewnie rzadko, szczególnie w ferworze, w ferworze dyskusji, rzadko. Zatrzymujemy się i zastanawiamy się, czemu ja to mówię, e, po co ja to mówię, e, co ja chcę osiągnąć tym, że to mówię, czy rzeczywiście e, ja to mówię, powiedzmy, z czystym sercem, czy rzeczywistości chcę e, zadać komuś e, ból, czy chcę, e, komuś, czy chcę wygrać. E, z, o, to jest, to jest z, chyba prawda? dobre określenie, tak. Czy, czy my w tej rozmowie e, dążymy do tego, żeby wygrać? Czy do tego, żeby porozmawiać? A jeżeli porozmawiać? tak, no to, to ja pewnie bym się zastanowił. Ktoś w tej sądzie powiedział o rozmowie, o rozmowie o pogodzie. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo doceniam, to Brytyjczycy mówią o tym, że najbezpieczniej mówić o pogodzie. Ja myślę, że bezpieczne tematy mają swoją ważną rolę społeczną. Ja pewnie dodałbym jeszcze jedno ja często unikam pewnych, pewnych rozmów i opowiadam na przykład o moich zainteresowaniach czy pasjach. Moim, moją pasją jest historia wina, historia polityczna i społeczna i to, to również członków rodziny interesuje, gdy opowiadam o jakichś powiedzmy starych praktykach związanych, związanych z winem i... Rozmowa w tym momencie przebiega dużo, dużo, sympatyczniej, bo przecież chyba o to chodzi, prawda, żebyśmy szczególnie siedząc przy świątecznym stole z rodziną, żeby nam było sympatycznie i dobrze. Ja myślę, że, że trochę takim optymistycznym postulatem jest nie obrażajmy się. Oczywiście, że się będziemy obrażać, dużo lepiej jest nie doprowadzać do tego, żeby było się o co obrazić, a nie oczekiwać, że ktoś komu naftykaliśmy nadstawi drugi policzek trzeci, czwarty jeszcze piąty raz. to Panie e, profesorze, doprowadzajmy to, to, do tego. To do tych policzków, do tych tematów bezpiecznych i do tematów ryzykownych no i do tych nieśmiertelnych pytań, które bardzo często przy świątecznych, przy rodzinnych stołach bardzo często padają i są zadawane, a my no, z własnego doświadczenia mogę też powiedzieć, a my unikamy ich jak ognia, ale nie sposób przed nimi uciec. Do tego wszystkiego powracamy już za chwilę.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 Z Tobą zatrzymać się najlepiej już. Mm, przecież jutro też mamy dzień, a może. też mamy dzień program pierwszy polskiego radia na zegarach 13.38 już prawie. To jest tylko szczerze na antenie jedynki. 22.645 22.66 Dziś rozmawiamy o świątecznych rodzinnych stołach. Czy potrafimy rozmawiać z najbliższymi przy takim świątecznym, rodzinnym stole? No i jakie tematy najczęściej doprowadzają do katastrofy? Jakie pytania sprawiają, że mamy ochotę gdzieś zaszyć się w kącie i przez jakiś czas najbliższym nie pokazywać? 22.645 2266 czeka pani Kamila. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani ja Kamilo, chciałam... to przepraszam, ja od razu zapytam na początek. Zdarzyła się pani taka katastrofa przy świątecznym stole? Jakiś temat, który Nie. wywołał burzę? Nie, właśnie nie mhm. chciałabym rozmawiać o katastrofach, bo wbrew pozorom myślę, że stać nas na to, żeby przeprowadzić jakieś takie wartościowe rozmowy. I nie muszą być to rozmowy o polityce i nie muszą być to rozmowy o związkach, o tym, co jest u młodzieży mhm. w szkole. Dlaczego nie możemy na przykład porozmawiać ze starszymi członkami rodziny o tym, jak oni przeżywali święta? On Ale tak. pani Kamilo, ja się, tak z panią, ja się z panią zgadzam, tylko mam takie wrażenie, że jakich jak byśmy nie mieli chęci, jakbyśmy się bardzo nie starali, to wcześniej czy później te trudne tematy, czy też tematy ryzykowne, one i tak się muszą pojawić, bo jeden z wujków nie będzie się w stanie oprzeć przez godzinę, dwie i po dwóch godzinach w końcu wyjedzie z czymś takim przy wszystkich. Myślę, I nie będzie ucieczki. Myślę, że te spotkania rodzinne nie trwają aż tyle i <śmiech> y, y, y, moja rodzina akurat nie zachęca się aż tak bardzo mm -hmm. do takich rozmów politycznych, a y, uważam, że taka właśnie rozmowa nawet z wujkiem i zapytanie go jak wyglądały y, święta w czasach twojej młodości, raczej jest w stanie rozwinąć taką normalną y, rozmowę, takie wspomnienia i to na pewno będzie zdecydowanie milsze niż rozmowa o polityce. I ciekawe wszystkich, myślę. Zdecydowanie tak. Także do tego zachęcam wszystkich. I jestem przekonana, że stać nas na to, żeby nie rozmawiać o polityce, tylko właśnie, żeby powspominać z dziadkami, z rodzicami, wypytać ich, jak te święta wyglądały w ich czasach. Albo niekoniecznie o świętach. Po prostu powspominać jakieś dobre momenty z życia. I tak spędzić ten czas. A niekoniecznie o polityce, o szkole czy o związkach. I tego wszystkim nam życzę na te święta. No ale pani Kamilo, czy to oznacza, że lepiej pewnych tematów y, unikać? Nie, nie No trochę, unikać, trochę na jak to wychodzi. Taki, mm. a, ale dobrze wiemy, że akurat tematy polityczne y, u nas w Polsce y, raczej mogą prowadzić do y, trudnych, y, nieprzyjemnych sytuacji, no które tak. myślę, że na co dzień <grych> jest, y, jest na to sporo, spora i szansa. niekoniecznie przy kiedy y, y, Mhm. w tych miastach jeżdżamy do rodziców na te parę dni i myślę, że wszyscy się wtedy powinni postarać o to, żeby ten czas dobrze i wartościowo spędzić. A nie uważam, że rozmowa przy, yy, w trakcie świąt o polityce to jest ta najbardziej wartościowa. Nie sądzi pan, że tak jest? To no, nie jest najlepszy moment no, na rozmowę o polityce przy świętach. No ja się z panią z zgadzam, pani Kamilę. No cóż mam powiedzieć? Natomiast do doskonale wiemy, że... Różnie to bywa. Pani Kamilo, bardzo, bardzo dziękuję. 22645, 2266. Czy rozmawiać o wszystkim, czy jednak pewnych tematów unikać? Ale jeżeli unikać, no to to by oznaczało, że jednak pewnych tematów się boimy. I wiemy, że one mogą doprowadzić do jakiegoś no, ryzykownego, mało fajnego y, momentu. Bo byli słuchacze, którzy mówili o tym, żeby no, jednak nie popadać w pewną paranoję i, i, i no właśnie, no, nie cenzurować tego, co dzieje się przy świątecznym stole. No, po drugiej stronie, na szali no, kładziemy jednak ryzyko tego, że świąteczne spotkanie w pewnym momencie przestanie być miłym spotkaniem, a będzie jakąś polityczną awanturą albo awanturą na jakikolwiek Inny temat, bo myślę sobie, że niektórzy z nas mają taką naprawdę wyjątkową umiejętność doprowadzania do szewskiej pasji wszystkich innych rozmówców wokół siebie. No to pan Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką propozycję. Zasiadając do stołu wielkanocnego, z rodziną, oczywiście z rodziną, mm -hmm. zaznaczam, błagam was, bez polityki, jeden temat jest z głowy, a następnie... I tak wszyscy zatyną. się słuchają, panie Andrzeju? I nikt nie proszę ma nic pana, przeciw. Starają się dotrzymać. O, a, a to mi pan zaimponował. A na inne piosenki, które nam ładnie brzmią i wszystko jest dobrze. No dobrze, panie Andrzeju. No bez płótni, bez awantury, bo piosenka, pisz, piosenki uspokajają, a tym bardziej jak są ładnie świastywane. Wszystkiego dobrego do zdrowia na święta życzę. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy i proszę bardzo, zupełnie nieoczekiwanie. Jestem trochę zaskoczony, po raz kolejny pojawia się wątek. Piosenek które uspokajają i sprawiają, że rzeczywiście te emocje jakoś tak stają się chyba mniej wybuchowe i, i, i mniej gorące. Może to jest metoda. Jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, no to wiadomo, co śpiewać, śpiewać kolendy. Jeżeli chodzi o, o święta Wielkiej Nocy, no to. Tu chyba dla wielu z nas to byłoby wyzwanie znaleźć taką pieśń, która pasowałaby do takiego świątecznego, rodzinnego posiedzenia. 22645 2266 no i dodam, że cały czas, na razie nieskutecznie, czekam też na te pytania, które pojawiają się przy tych świątecznych, rodzinnych stołach, pytania, których nie cierpimy, a myślę, że takich nie brakuje, bo nieraz, nie dwa mogliśmy usłyszeć pytanie pod tytułem, a czym ty znowu przyjechałeś? Znowu tym swoim starym gruchotem, bo zobacz, co, co ja mam, czy Czwarty raz zmieniłem w tym roku. No i już jest mała zadra. Albo no te nieśmiertelne pytania, szczególnie jeżeli chodzi o młodych członków naszych rodzin, to kiedy ślub, a kiedy dziecko, a kiedy coś tam, a kiedy ty w końcu pójdziesz do pracy? Ja nie mówię, że to nie są zasadne pytania, tylko jeszcze kwestia w tym, jak one są zadawane i w jakim momencie? 22:645, 22:66. Powracamy do naszego gościa. Przypomnę, pan profesor Dariusz Galasiński. Panie profesorze, właściwie, co słuchacz, co słuchaczka, to inna metoda, inny sposób, inne podejście do tego, co robić, a czego nie robić podczas świątecznego spotkania. Tak, dlatego tak trudno jest udzielać dobrych rad. Natomiast jedną rzecz chciałbym zauważyć. Wypowiadający się państwo mówią o tym, że nie powinniśmy się cenzurować, ale przecież my się cenzurujemy cały czas. Od dziecka uczymy się, o czym nie wolno mówić. Na przykład nie mówimy e, publicznie, czy nawet, e, czy nawet w gronie rodzinnym o różnych naszych czynnościach fizjologicznych. Nie mówimy o, o kłótniach, które właśnie mieliśmy z naszymi e, małżonkami. E, bo po co? E, prawda? Jest, są tematy E, których e, zazwyczaj nie wspominamy. E, nie ma potrzeby, żeby, myślę, nie, nie, żeby myśleć, że, e, że nie możemy do tych tematów dodać kilku takich, o których wiemy, że one mogą wywołać e, napięcia, czy, e, czy, będą, e, e, czy będą dla innych członków rodziny E, smutne, nieprzyjemne mhm, Ale to tak panie dalej. profesorze, jest w tym tylko jedno małe ale to znaczy takie, że my oczywiście możemy wyjść z takiego założenia, że no, pewnych tematów może lepiej nie poruszać i to nie chodzi o to, że e, zakazujemy, cenzurujemy, czy też robimy jakieś tabu, tylko no, mamy świadomość tego że to jest temat ryzykowny, święta mają być miłe, sympatyczne, e, przyjemne i w ten sposób chcemy je spędzić, więc w pewne tematy nie wchodzimy, tylko że jest ryzyko że przy tym świątecznym stole zawsze znajdzie się ktoś kto uzna, że tak. będzie inaczej tak, to ja w tym momencie sugerowałbym e, powiedzenie e, tak wprost, nie będę o tym mówić. E, Ale dlaczego? Bo, Ale dlaczego o tym nie chcesz rozmawiać? E, bo nie chcę. Mhm. Bo mi to sprawia przykrość, bo nie chcę, bo mogę nie chcieć. E, proszę pamiętać, że komunikacja jest... E, współdziałaniem, żeby, żeby się komunikować, tak jak my teraz na przykład. Pan mi zadaje pytania, ja odpowiadam, no ale przecież gdyby pewnie zadał mi pan jakieś okropne pytanie, ja mógłbym po prostu się wyłączyć. Na szczęście oczywiście wiemy doskonale, po co się spotkaliśmy, o czym mamy rozmawiać. W związku z tym do tego nie dojdzie. Dlaczego nie miałoby być tak w rodzinie? Jeżeli ten y, przysłowiowy wujek czy, y, czy ciotka będzie drążyć, można powiedzieć ciotce, przestań drążyć. Ja i tak nie będę o tym mówić, i tak nie będę mówić, bo nie chcę, bo nie, bo nie muszę. E, I ta, y, możemy się, mówiąc znowu kolokwialnie, wypisać z komunikacji na jakiś temat, prawda? E, I pewnie to może doprowadzić również do jakiegoś tarcia czy takiej Nieprzyjemnej sytuacji, ale ona podejrzewam będzie znacznie lepsza niż drążenie tematów, mm -hmm. czy też rozmawianie na, na tematy, na których. I nie pójście chcemy na rozmawiać. jakąś konfrontację, na przykład. No, na przykład, prawda? I e, proszę zresztą zwrócić uwagę, wszyscy, e, wszyscy e, dzwoniący czy biorący udział w sądzie mówią na przykład o polityce. Polityka, gdy się z sobą nie zgadzamy, doprowadza do tego, że, że jest nieprzyjemnie. Mam w swojej rodzinie członków rodziny, z którymi się kompletnie nie zgadzam politycznie, ale jako, że się widujemy rzadko, mamy niepisaną i nikt jej nigdy nie wypowiedział zgodę, że polityki, nie poruszamy. Bo po co? Mm -hmm. Bo wiemy, no, rozumiem, że, że tak to, nikt nikogo nie przekona. Nieprzyjemnego. Panie profesorze, e, oczywiście, że nikt nikogo mm -hmm. nie przekona. No właśnie. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Dariusz Galasiński, psycholog, lingwista, Zakład Sztuk Audiowizualnych, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za udział ja w naszym programie. Dziękuję. A my mamy jeszcze krótką chwilę. I być może to jest ten moment, kiedy możemy jeszcze podpytać panią Agatę. Dzień dobry. Czy zdarzyło się przy świątecznym stole coś wybuchowego kiedyś? Dzień dobry. E, u mnie w rodzinie nie zdarzyło się e, nic wybuchowego. Mamy taką e, zasadę, że e, nie wiem, czy staramy się, ale jesteśmy po prostu dla siebie życzliwi i myli. I wydaje mi się, że e, atmosfera przy stole nie do końca zależy od tematów, jakie poruszamy. Oczywiście, że są e, tematy bardziej nas poruszające i, i mniej. Natomiast zależy od tego, jacy jesteśmy, jacy jesteśmy podatni na to, żeby próbować komuś... Udowodnić e, swoją rację, bo nawet rozmawiając tak jak e, któraś słuchaczek powiedziała wcześniej, że żeby zapytać osoby starsze o tym, żeby opowiedziały, jak wyglądały kiedyś święta. OK, jeśli trafimy na osobę, m, która będzie zadziorna, to ona nam powie, że wtedy było lepiej, a teraz to już w ogóle nikt o nic nie dba. Także myślę, jak że. Jak ktoś ma potrzebę, to... to nawet przy pogodzie będzie w stanie powiedzieć Dokładnie, też wrzucić jakiś tak. wątek, no właśnie, który Także będzie ja życzę początkiem nam innego. E, tak, życzę nam wszystkim więcej e, życzliwości, spokoju i takiego dystansu, e, a jeśli e, się z kimś nie zgadzamy, to może warto by było po prostu e, zastanowić się, dlaczego ta osoba ma takie poglądy, a nie udowadniać jej, że one są złe. Pani Agato, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że to jest bardzo uniwersalne przesłanie na koniec naszego spotkania i na koniec raczej naszej rozmowy do zastosowania absolutnie przez absolutnie wszystkich. Bez względu na to, jakie mamy po poglądy, bez względu na to, jakie mamy emocje. Myślę, że to się naprawdę nam wszystkim może przysłużyć. I tego wszystkim przy świątecznym stole, czy też przy świątecznych stołach życzę. Zastanawiam się, jak takie rodzinne spotkanie wyglądało, gdybyśmy na przykład usiedli razem z programem Folder Ulubione przy A ja bardzo chętnie stole. powiemy, bo mam nawet konkretną propozycję na święta dla państwa. Mianowicie film Podlasie, który trafił do jednego z serwisów streamingowych. Trafił, trafił, tak. Kontynuacja... E, e, nic na siłę. Właśnie. Kontynuacja, nic na siłę. No, z Anna Seniu, Kartur Barcis i wielu innych wspaniałych aktorów. I, Piękne plenery. I... Nie wiem, o kogo pytasz. I... Naprawdę? No, naszego gościa. <laughs> A, no, oczywiście, <laughs> przepraszam. Marcin od ma głowę A, w Naszy Mańczyk oczywiście będzie mm -hmm. z nami za chwilę. No to chciałem... Tak, na... zauważyłem. E, ale nie tylko. Opowiemy o naszej akcji Gwiazdozbiór, czyli urodziny jedynki. Przedstawimy dziś kolejną gwiazdę, która dołączy do składu tej wyjątkowej audycji słowno-muzycznej. Przekażemy to Państwu 15. zaproszenia również na to wydarzenie, więc liczymy na to, że będą Państwo również z nami. To wszystko odbędzie się w środę, będzie rejestrowane i będzie nieco później wyemitowane na antenie jedynki. Specjalna audycja z wyjątkowymi kobietami i nie tylko. A, oprócz Bardzo tego, nie wiem, jestem ciekaw, Pamiętasz, Jean-Claude Jean Van Damme, pamiętasz takiego pana? O, oczywiście. Wiesz, czym on się teraz zajmuje? Jeżeli wiesz, to nie mów. E nie, nie wiem, nie Robi wiem. coś, sercu, co jest sprzedawane za potężne pieniądze, setki tysięcy dolarów. I nie są to treningi personalne. I nie są to treningi personalne hmm. i nie jest to archiwum filmowe. Naprawdę, byłem zaskoczony, państwo będą również. Zapraszamy na wspólne popołudnie do Radiowej Jedynki. No i proszę bardzo, jestem bardzo ciekaw. No, po pierwsze rozmowy z Anną Szymańczyk, nie ukrywam, ale Jean-Claude Van Damme i jego nowa profesja to też brzmi fragmentem. To nie są tanie rzeczy. No dobrze, dobrze. To wszystko po godzinie 14. Zapraszamy. Jedynka. Polskie radio. To jest mój syn, ten syn przeraża mnie. W pokoju bez ścian, zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest. Dobrze w moim śnie To jest mój sen Ten sen zawstydza mnie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 Dzień dobry, witam Wojtek Kia. Ja. Potwierdzam koreczek do bramek w Rusocinie od strony Gdyni, ale idzie to tak w miarę spokojnie. Tak jest. Jest tam korek ze względu na prace drogowe, które prowadzone są od węzła Gdańsk Południe po bramki w Rusocinie, a właściwie węzeł w Rusocinie. Tutaj mamy zmienioną organizację ruchu, no i stąd takie właśnie spowolnienia w stronę Łodzi. Ale jak słyszeliśmy, ta sytuacja nie jest najgorsza i przejazd jest, ale wolniej. Kłopoty z przejazdem pojawiły się na S2, na południowej obwodnicy Warszawy, węzeł Patriotów, węzeł Wilanów. Na 480 km przewrócił się samochód ciężarowy. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale uwaga, bo za jest łącznica wiozdowa na S2 w stronę Poznania i państwa głos ze strójki. Witam serdecznie z trasy S3. Yy, koło Sulechowa y, ruszył koreczek prawym pasem. Powolutku się tam to wszystko będzie rozładowywało. Szerokości życzę. A drogowcy zgłaszają, że na S3 właśnie w okolicach Sulechowa na 179 kilometrze między węzłami Sulechów-Zielona Góra-Północ na wysokości miejscowości Cigacice samochód osobowy uderzył w bariery. Tutaj też na szczęście nie ma osób poszkodowanych. No ale problemy są takie, że mamy zwężenie na jezdni w stronę Zielonej Góry. No i stąd ten korek, o którym mówił słuchacz. Zresztą korków teraz nie brakuje. Duże są na A4, zwłaszcza na Dolnośląskim odcinku od Jędrzychowic, gdzie czekają kierowcy na wjazd do Polski właśnie w Jędrzychowicach. No i później jadąc w stronę Legnicy natkniemy się na jeden korek w okolicach węzła Krzywa, a właściwie za nim i też później między Legnicą a Wrocławiem należy stronę Wrocławia liczać, liczyć się z dużymi spowolnieniami.